Na początku bankietu powitalnego Harry doszedł do wniosku, że profesor Snape z jakiegoś powodu go nie lubi. Pod koniec lekcji eliksirów wiedział już, że się mylił. Snape go nienawidził. Lekcje eliksirów odbywały się w jednym z lochów. Było tam zimniej niż wreszcie zamku, a w dodatku wzdłuż ścian stały półki pełne słojów, w których pływały najróżniejsze marynowane zwierzęta. Już to wystarczało, żeby dostać gęsiej skórki, kiedy się tam weszło. Snape, podobnie jak Flitwick, zaczął od odczytania listy i podobnie jak Flitwick zatrzymał się przy nazwisku Harego. Ach tak, powiedział cicho Harry Potter, nasza nowa znakomitość. Draco Malfoy i jego przyjaciele, krapi i Goyle parsknęli śmiechem, zakrywając twarze rękami. Snape skończył odczytywać nazwiska i spojrzał po klasie. Oczy miał czarne jak Hagrid, ale nie było w nich ani krzty ciepła. Były to oczy zimne i puste, przywodzące na myśl ciemne tunele. — Jesteście tutaj, żeby się nauczyć subtelnej, a jednocześnie ścisłej sztuki przyrządzania eliksirów — zaczął. Mówił prawie szeptem, ale słyszeli każde słowo. Snape, podobnie jak profesor McGonagall, potrafił utrzymywać w klasie ciszę bez podnoszenia głosu. Nie ma tutaj głupiego wymachiwania różdżkami, więc być może wielu z was uważa, że to w ogóle nie jest magia. Nie oczekuję od was, że naprawdę docenicie piękno kipiącego kotła i unoszącej się z niego roziskrzonej pary, delikatną moc płynów, które pełzną poprzez żyły człowieka aby oczarować umysł i usidlić zmysły. Mogę was nauczyć, jak uwięzić w butelce sławę, uważyć chwałę, a nawet powstrzymać śmierć, jeśli tylko nie jesteście bandą bałwanów, jakich zwykle muszę nauczać. Po tym krótkim przemówieniu znowu zapadła głucha cisza. Harry i Ron wymienili spojrzenia, unosząc brwi. Hermiona Granger prawie zsunęła się z krzesła, sprawiając wrażenie osoby, która zamierza udowodnić, że nie jest bałwanem. — Potter — powiedział z nienacka Snape. — Co mi wyjdzie, jeśli dodam sproszkowanego korzenia Asfodelusa do nalewki z Piołunu? — Sproszkowanego korzenia czego? — do, do nalewki z czego? Harry zerknął na Rona, ale ten sprawiał wrażenie kompletnie ogłupiałego i z pewnością taki był. Ręka Hermiony wystrzeliła w powietrze. Nie wiem, panie profesorze, odpowiedział Harry. Wargi Snape'a wykrzywiły się w drwiącym uśmiechu. Aha, najwyraźniej sława to nie wszystko. Zlekceważył podniesioną rękę Hermiony. Spróbujmy jeszcze raz. Potter, gdzie będziesz szukał, jeśli ci powiem, żebyś znalazł mi bezor? Hermiona wyciągnęła rękę tak wysoko jak zdołała, nie opuszczając swojej ławki, ale Harry nie miał zielonego pojęcia, co to jest bezoar. Starał się nie patrzeć na Malfoja, Kraba i Goila, którzy trzęśli się ze śmiechu. "Nie wiem, panie profesorze. Wydaje mi się, że nie zaglądałeś do żadnej książki, zanim tu przyjechałeś." "Co? Potter." Harry zmusił się, by spojrzeć prosto w te zimne oczy. Oczywiście zaglądał do książek u Dursleyów, ale czyżby Snape oczekiwał, że zapamięta każdy przepis z tysiąca magicznych ziół i grzybów? Snape wciąż nie dostrzegał drżącej ręki Hermiony. — Potter, jaka jest różnica między mordownikiem a tojadem żółtym? Hermiona wstała, celując dwoma palcami w sklepie lochu. Nie wiem, odpowiedział cicho Harry. Myślę jednak, że wie Hermiona, więc dlaczego pan jej nie zapyta? Siadaj, warknął na Hermionę. A więc dowiedz się, Potter, że Asfodelus i Piołun dają napój usypiający o takiej mocy, że znany jest również jako wywar żywej śmierci. Bezoar to kamień tworzący się w żołądku kozy, który chroni przed wieloma truciznami. Jeśli chodzi o mordownik i jad żółty, to jest to jedna i ta sama roślina, nazywana również akonitem. Dlaczego tego nie zapisujecie? Zrobił się ruch. Wszyscy sięgali po pióra i pergaminy. Potter, powiedział Snape, twoja ignorancja pozbawiła właśnie Gryffindor jednego punktu. Dalej sprawy potoczyły się jeszcze gorzej. Snape podzielił ich na pary i kazał sporządzić prosty napój leczący z czyraków. Miotał się po lochu w swojej długiej, czarnej pelerynie, obserwując, jak odważają suszoną pokrzywę i kruszą kły węża, krytykując prawie wszystkich prócz Malfoja, którego wyraźnie faworyzował. Mówił właśnie, by wszyscy się przyjrzeli, jak Malfoy znakomicie uważył swoje rogate ślimaki, kiedy nagle loch wypełniła chmura gryzącego zielonego dymu i rozległ się głośny syk. Neivil niechcący zakołysał kociołkiem Szejmusa i ważony przez nich płyn wylał się na posadzkę, wypalając dziury w butach sąsiadów. Neivil oblany płynem jęczał z bólu, a na jego rękach i nogach rozkwitały czerwone bąble. Idiota! warknął Snape i jednym machnięciem różdżki oczyścił posadzkę z rozlanego wywaru. Oczywiście dodałeś kolce Jeżo jeżozwierza przed zdjęciem kociołka z ognia, tak? Neyvil zaczął szlochać, bo bomble pokryły mu już cały nos. — Zaprowadź go do skrzydła szpitalnego — burknął do Szejmusa. A potem podszedł do Harego i Rona, którzy pracowali obok Neyvilla. — Potter! — do ciebie mówię. Dlaczego nie powiedziałeś mu, żeby nie dodawał kolców? Myślałeś, że jeśli jemu coś nie wyjdzie, to ty na tym zyskasz? W ten sposób straciłeś jeszcze jeden punkt dla swojego domu. Było to tak jawnie niesprawiedliwe, że Harry już otworzył usta, by wyrazić swój sprzeciw, ale Ron kopnął go dyskretnie. Nie prowokuj go, mruknął. Słyszałem, że Snape potrafi być bardzo przykry. Kiedy godzinę później wspinali się po schodach prowadzących z lochów na górę, Harry pogrążył się w smętnych myślach. Mijał dopiero pierwszy tydzień, a on już stracił dwa punkty. Dlaczego Snape tak się na niego uwziął? Nie martw się, pocieszał Goron. Ron. Fred i George zawsze tracą punkty u Snape'a. Mogę z tobą pójść do Hagrida?